To opowieść osnuta wokół pojęcia potworności. Zapraszamy zwiedzających do wejścia we współczesną, mroczną baśń, mówi jedna z kuratorek Katarzyna Oczkowska. Ta estetyka wystawy, wybór prac, one mają w sobie coś niesamowitego, lśniącego, baśniowego, zresztą to lśnienie poprzez samą aranżację Bartka Buczka też jest obecne na wystawie, więc przemierzając te baśń stykamy się z ciałem, z cielesnością, z wydzielinami, z potworami i potworzycami, którzy i które stają się takimi przewodnikami i przewodniczkami na tej wystawie, dlatego, że zależało nam na takim zestawieniu tego, co zachwyca i tego, co na co dzień wypieramy, a więc nienormatywne ciało, cielesność, to co wyparte poza takie zwykłe widzenie. Na ekspozycji prezentowane są m.in. obrazy Agaty Słowak, ceramiczne obiekty Natalii Kopytko, instalacje Marianny Rodziewicz i Marka Wodzisławskiego, a także prace Anety Grzeszykowskiej. Wystawę można oglądać w galerii BWA na dworcu Wrocław Główny do 6 września, a dziś o 14 zaplanowano oprowadzanie kuratorsko-artystyczne. Wstęp jest wolny. Polska zdecydowanie sprzeciwia się udziałowi rosyjskich artystów na Biennale w Wenecji. 61. Międzynarodowa Wystawa Sztuki rozpocznie się 9 maja. Na włoskie władze cały czas wywierana jest presja, by artystów z Rosji nie wpuszczać do Włoch, mówi ministra kultury Marta Cienkowska. Presja międzynarodowa jest bardzo duża. Myślę, że nie tylko ministrów kultury, którzy podpisali stosowny List protestacyjny, nie tylko artystów, którzy podpisali stosowny list protestacyjny, ale także samej Komisji Europejskiej. Bardzo się cieszę, że Kaja Kallas wydała decyzję odnośnie blokady środków na finansowanie tej imprezy polskim projektem, który będzie prezentowany podczas Biennale w Wenecji, jest instalacja Języki z wody autorstwa Bogny Burskiej i Daniela Kotowskiego. To były wiadomości kulturalne. Więcej informacji znajdą państwo na naszej stronie internetowej Radio.pl. Pogoda. Dziś będzie zachmurzenie umiarkowane i duże w południowej i centralnej części Polski rozpogodzenia w północnych województwach miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10-12 stopni na wybrzeżu i Kaszubach, około 17 w centrum do 20-21 na południu. Wiatr ma wiać z kierunków zachodnich, ma być umiarkowany lub dość silny w porywach w północnej części kraju do 70 km na godzinę. A nad morzem i na Kaszubach Chwilami silny i bardzo silny Do 55, a w porywach do 95 km na godzinę Wysoko w Sudetach Wiatr w porywach do 90 km na godzinę A w Karpatach do 65 Reklama. Czarnobyl Katastrofa, która wstrząsnęła światem I do dziś budzi strach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 Zanosz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, radio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia. Reklana. Osiem minut po dziewiątej. ta Malinowska. Nasz program realizuje, przypomnijmy. Monika Guralczuwa nad całością porannej audycji przy mikrofonie. Piotr Kędziarek. Zaczynamy trzecią godzinę naszego spotkania. A w niej za chwilę już zajrzymy do Wrocławia, gdzie wczoraj odbyła się gala muzyki klasycznej tegorocznych Fryderyków. Także zajrzymy na trwającą w Warszawie konferencję mowy polskie, konferencję poświęconą różnym językom, gwarom, dialektom i ich znaczeniu dla podtrzymywania zbiorowej tożsamości, a także odwiedzą nas artyści związani z Zespołem Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej, który to zespół świętuje swoje 75-lecie. A dzisiaj w poranku przewija się muzyka z płyt nagrodzonych w konkursie Folkowy Fonogram Roku. Przypomnę, w tym tygodniu poznaliśmy wyniki obu naszych fonograficznych konkursów, a więc konkursu na fonogram źródeł i właśnie konkursu na najlepszą płytę z muzyką folkową. Ale także, ponieważ wczoraj poznaliśmy program tegorocznego festiwalu Nowa Tradycja, no to przedstawiamy Państwu niektórych z uczestników tegorocznego festiwalu. No i jedną z naszych, nie boję się tego powiedzieć, gwiazd zagranicznych będzie zespół Jalamiku. Miku, międzynarodowy ensemble, który w studiu imienia Witolda Lutosławskiego na festiwalu Nowa Tradycja wystąpi 22 maja. To będzie piątkowy wieczór, tuż po koncercie wspomnianych tutaj już ekip polskich Gurali z Beskidu Śląskiego, Beskidu Żywieckiego. I Podhala, a więc zapowiada się bardzo żywiołowy wieczór w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego i także oczywiście na naszej antenie. A wielkie emocje niewątpliwie towarzyszyły wczoraj wieczorem tym, którzy gościli w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Łączymy się teraz z Wrocławiem, gdzie wczoraj odbyła się gala muzyki klasycznej Fryderyki 2026. Na miejscu była Monika Zając, która podzieli się z nami swoimi wrażeniami z wczorajszego wieczoru. Dzień dobry Państwu i Piotrze. Tak, no na pewno ogromne emocje, ale z kolei dziś lekkie niewespanie, bo gala znacząco się przedłużyła. Prawie cztery godziny trwało to święto muzyki klasycznej, i właściwie trudno powiedzieć, dlaczego to wszystko tak się przedłużyło. Być może właśnie emocje osób odbierających statuetki, ale także to trzeba podkreślić, że program artystyczny był bardzo bogaty, był eklektyczny od Monteverdi przez Chopina, panownika po utwór Grażyny Pstrokońskiej, Nawratil. No i to była znakomita okazja dla Narodowego Forum Muzyki do pochwalenia się swoimi zespołami. Jak wiadomo, jest się czym chwalić. Wystąpili Wrocław Barok Ensemble pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka, NFM Orkiestra Opoldinum z Krystianem Danowiczem, Kwartet rutosławskiego no i zespół symfoniczny, który poprowadziła Anna Sułkowska-Migoń. Świetni soliści, efektowny finał z organistą Karolem Mosakowskim, ale to też Miłosz Pękala, Magdalena Kordelasińska, Dionio Liu, ulubienica publiczności ostatniego konkursu szopenowskiego, a także Maria Sławek, która nie tylko wystąpiła w charakterze solistki i kameralistki podczas wczorajszej gali, ale także wygłosiła laudację na cześć na laureatki Złotego Fryderyka, wybitnej skrzypaczki Kai Danczowskiej. W jej imieniu nagrody odebrała córka Justyna Danczowska. Jeśli natomiast mielibyśmy mówić o takim niekwestionowanym triumfatorze tej gali, no to na pewno Łukasz Borowicz to jest ta postać. Aż w trzech kategoriach triumfowały albumy z jego udziałem. To była płyta z Symfonią demo Zygmunta Stojowskiego, nagrana z filharmonikami poznańskimi. To była płyta Universal Prayer z Polskim Narodowym Chórem Młodzieżowym, zresztą pod naszym patronatem. No i co nas radiowo cieszy szczególnie album z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Peterem Jablońskim z dziełami Andrzeja Czajkowskiego, tak Łukasz Borowicz opowiadał mi po Gali o tym przedsięwzięciu. To była niesłana przygoda. To wielka, wielka praca Anastazji Beliny, wielka praca całego no, sprój całego biura programowego.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 To nagranie radiowe, zrealizowane dla dwójki, więc naprawdę jest się z, z czego cieszyć, a skoro mowa o albumach, nad którymi nasz program roztoczył Patronat, to trzeba też wspomnieć o śpiewach historycznych Juliana Ursyna-Niemcewicza. Ten album triumfował w kategorii Album Roku Muzyka Kameralna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 To Krzysztof Kur o śpiewach historycznych, ale tych kategorii, w których przyznano wczoraj statuetki było aż 13 W kontekście dwójkowym muszę oczywiście wspomnieć, że nasz reprezentant, wicedyrektor programu drugiego Piotr Matwiejczuk wręczał nagrodę w kategorii Album Roku Muzyka Współczesna, a wręczał tę nagrodę członkom zespołu Art and Voices za album Pieces of Myself. Ale co ciekawe, po raz pierwszy wyróżniono w tym roku debiutantów. W tej kategorii triumfował zespół muzyki dawnej Echo. No a skoro o muzyce dawnej mowa, to także po raz pierwszy Fryderyk trafił do Och Orkiestry. Za album nagrany z Sophie Juncker to album La Serenissima i o tym, jak artyści cieszą się z tego wyróżnienia, opowiadała mi wczoraj Martyna Pastuszka.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 i poznawania siebie nawzajem jako ludzi poprzez pryzmat y, grania muzyki. Drugi motywator dla mnie osobiście to jest y, odkrywanie nowej muzyki, zwłaszcza tej polskiej, więc nasze następne plany fonograficzne to kolejne nagrania Janiewicza, tym się bardzo cieszymy ale także pojawią się nagrania koncertów Beethovena z Tomaszem Ritterem, to wczoraj zdradziła mi Martyna Pastuszka. Ja oczywiście o wszystkich laureatach Państwu teraz nie opowiem. Lista albumów wyróżnionych Fryderykami jest na naszej stronie internetowej, jest także do znalezienia na Facebooku, ale może jeszcze kilka słów od Adama Bałdycha, laureata Fryderyka w kategorii albumu Roku, Klasyka, Crossover,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 No i oczywiście temu albumowi również w dwójce kibicowaliśmy, bo tę muzykę Państwu prezentowaliśmy, także opiekowaliśmy się tym albumem. Tu mówię oczywiście o, o patronacie, no ale tu już Piotrze, drodzy Państwo, postawię kropkę, bo obszerniejsza relacja z wczorajszej gali w poniedziałkowym kwadransie bez muzyki. Już teraz zapraszam tych wypowiedzi, głosów i emocji będzie znacznie, znacznie więcej. To, co mnie zaskoczyło, to to, że och, orkiestra tak długo czekała na, na Fryderyka. Jakoś to nie prawda. sobie To prawda, mnie to też zaskoczyło. Tak. A Martyna Pastuszka z taką lekką uszczypliwością rzeczywiście tę nagrodę odbierała, ale myślę, że to jest no, wyróżnienie naprawdę zasłużone dla tego znakomitego zespołu. Tak samo zresztą niewątpliwie jak wyróżnienie dla laureatki Złotego Fryderyka, więc my teraz posłuchamy Kai Danczowskiej w Solowym występie. Monika Zając przyglądała się wczorajszej gali muzyki klasycznej Nagrody Fryderyki. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy Państwa do słuchania tej obszerniejszej relacji w Kwadransie bez muzyki. Paradoksalnie, jeszcze raz dziękuję Moniko i do zobaczenia. Dobrego dnia. Lauratka Złotego Fryderyka Kaja Danczowska w sobotnim poranku dwójki. Tak naprawdę trudno zliczyć ile ich jest. Mowy, gwary, dialekty, języki regionalne przez dekady były spychane na margines, rugowane na rzecz oczywiście polszczyzny ogólnej, mimo wszystko zachowały się w pamięci i dziś coraz częściej dostrzega się ich wartość. Fenomenowi różnorodności językowej Polski poświęcona była kolejna odsłona konferencji Mowy Polskie organizowanej przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, podczas której przedstawiciele społeczności regionalnych, badacze, popularyzatorzy kultury tradycyjnej, językoznawcy dyskutowali o związkach między językiem a tożsamością. Dlaczego kategoria tego, czy coś jest językiem, budzi takie emocje? Myślę, że budzi te emocje przede wszystkim, dlatego, że cały czas gdzieś tam żyjemy w tej naszej środkowej Europie, w takim tym paradygmacie XIX-wiecznym, nacjonalistycznym, że. Kamil Czański, socjolingwista, badacz Pogranicza i Mniejszości, Śląski Godkoznawca. Bardzo łączymy tą kwestię języka z kwestią narodu. Bardzo uświęcamy ten naród jako coś, co po pierwsze każdy musi być członkiem narodu. Naród jest najwyższą wartością, prawda, której trzeba bronić za każdą cenę, a język jest jakąś emanacją tego narodu. Po pierwsze, tak nie musi być, bo język i tożsamość etniczna nie zawsze idą w parze. Mamy wiele takich przypadków na, na świecie. Po drugie, naród sam w sobie no, jest też tylko pewną koncepcją, która jakby można się z nim utożsamiać, a można się nie utożsamiać z żadnym narodem, nie ma w tym nic złego, tak jak utożsamianie się z żadną religią. Można też utożsamiać się z kilkoma narodami, bo tak się na przykład życie potoczyło, ktoś jest z pogranicza albo ma jakieś różne doświadczenia i może mieć wiele, wielowymiarową tożsamość. Tak? Natomiast u nas to wciąż gdzieś tam budzi takie straszne, straszne emocje, zupełnie, zupełnie niepotrzebnie. To pytanie muszę zadać, bo ono jest najbardziej interesujące, mimo, że nie ma na nie odpowiedzi. Ile jest mów polskich? No zdaje się, że na to pytanie nikt nie będzie w stanie odpo odpowiedzieć, bo mówimy, co to znaczy mowy polskie. Elżbieta Łasińska, Kasa, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Nie wszystkie gwary nawet, które są w Polsce zostały zbadane. Nie wszystkie też znalazły się w orbicie zainteresowań językoznawców i naukowców, więc myślę, że można powiedzieć, że war jest niezliczona ilość, bo nawet co wieś, no to może być inna pieśń, czyli nawet w jakimś regionie, który uznamy za dość ścisły region etnograficzny, w każdej wsi można mówić troszeczkę inaczej i na tym właśnie polega bogactwo języka, co chcieliśmy też podczas tej konferencji przekazać i powiedzieć, uświadomić ludziom, że nie ma jednego języka polskiego, a zwłaszcza, że dbanie o czystość języka polskiego nie zawsze po, po prostu osiąga swój cel. Stanie na stanowisku poprawności językowej i zwracanie uwagi na przykład w rozmowie z kimś, że nie mówi poprawnie po polsku, żeby się poprawił, no jest takim bardzo niegrzecznym sposobem rozmowy i może tego rozmówcę nawet zniechęcać. On się w pewnym momencie może wycofać z tego, ponieważ on mówi tak, u niego w domu się mówiło, tak jak mówiła jego mama, tak jak mówiła jego babcia i on dobrze mówi. Nie możemy po prostu wymagać tego, żeby każdy, kto mieszka w Polsce, mówił czystym językiem polskim. A zresztą cóż to znaczy czysty język polski. Przy tym czystym należałoby po prostu umieścić cudzysłowie. Na dobrą sprawę, nietolerowanie tego, w jaki sposób ktoś mówi, albo szykanowanie go za używanie mowy regionalnej, gwary, dialektu, języka regionalnego sprowadza się do tego, że się nie toleruje tej osoby jako człowieka, czy jako części. Społeczeństwa. No oczywiście, że tak. To się teraz na szczęście zmienia, ale wiemy, że taki był okres w naszej historii, gdzie właśnie te gwary, wszelkie regionalizmy w języku były tępione. W domu mówiliśmy tak, jak właśnie mówią nasi rodzice i dziadkowie, natomiast w szkole takie odezwanie się już było piętnowane i rozmowy w szkole były naginane do tego właśnie, żeby zaprzestać mówienia gwarą i żeby po prostu przejść na ten w cudzysłowie, ten czysty język polski. Bardzo się cieszę, że teraz to ulega zdecydowanej zmianie, a co mnie jeszcze jeszcze bardziej cieszy to to, że coraz więcej młodych ludzi widzi to, docenia, rozmawia ze swoimi dziadkami, ze swoimi rodzicami i zaczyna mówić tak jak oni mówili i nie wstydzić się tego, nawet właśnie poza obrębem własnego domu. Od śląskiej gotki przez język wilamowski, kaszubski, kulturę łemków czy bukówczan po polonię brazylijską. Te językowe światy poznawaliśmy podczas konferencji Mowy Polskie, o której więcej posłuchamy już we wtorek w źródłach, na które zapraszam w imieniu Aleksandry Tykarskiej, która odwiedziła konferencję w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. To teraz y, przykład y, języka polskiego. Y, podlaskiego mógłby być. Zespół Hajda Banda inspiruje się folklorem białoruskim i zarówno z polskiej strony granicy, jak i z samej Białorusi. No a ich płyta Nieprawdziwa Ja to jest jedno z dwóch, trzecich miejsc w konkursie na folkowy fonogram roku 2025. Więc teraz Hajda Banda w utworze Grodzieński. Muzyka zespołu Hajda Banda z płyty Nieprawdziwa, ja płyty, która zdobyła jedną z dwóch trzecich nagród w konkursie na Folkowy Fonogram Roku 2025. Moi goście, którzy tutaj są ze mną już w studiu, ledwo mogą y, usiedzieć y, przy tych rytmach oberka z polsko-białoruskiego pogranicza, więc za chwilę oddam im głos. Goście dwójki. Zatańczyliby państwo do takiego grodzieńskiego, a może macie coś podobnego w, w swoim repertuarze? Nie mamy rzeczywiście niczego z wschodniej ściany, natomiast jeśli mówimy tutaj o oberku, ale tak, nie da się ukryć, że porywa nas. <sum> Klara Hadi z zespół pieśni i tańca Politechniki Warszawskiej. Dzień dobry. Także są ze nami Marta Chmielewska i Mikołaj Pliś. Dzień także z Dzień dobry. tego z, zespołu. Pani kieruje zespołem. Zgadza się. Mhm. Państwo są y, tancerzami, śpiewakami? Ja jestem tancerką w grupie tanecznej, ale mhm. śpiewam też. Mhm. Tak jest, a jestem z kapeli, klarnecistą w kapeli. O, także. proszę. Mhm. Ten podział w takim zespole, jak Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej jest ścisły, jeśli chodzi o te rolę, czy to się jakoś przeplata? Zazwyczaj tak, jeżeli ktoś trafia do grupy tanecznej, to najczęściej w takiej grupie pozostaje, ale nie zmienia to faktu, że obie grupy, za zarówno wokalna, jak i taneczna, i tańczą i śpiewają, tylko w różnych proporcjach. Ale zdarzają się oczywiście transfery między grupami. Zdarza się też, że członkowie kapeli tańczą. E, tak, no, uwielbiamy. Tak, no, też nas ciągnie, też nas porywa do tańca. E, jednak e, siedzieć i patrzeć cały czas na, na naszych tancerzy jest, jest rzeczą super i świetnie z im grać. Natomiast tak jak możemy to też jedno, czy na imprezach czy jakiś po tańcówkach wyrywamy do tańca. A my się z tego bardzo cieszymy, ponieważ wydaje mi się, że taką wyjątkową cechą naszego zespołu jest to, że kapela jest ściśle zintegrowana z zespołem i nie są to muzycy, którzy przychodzą od czasu do czasu, żeby wziąć udział w jakimś jednym wydarzeniu, natomiast są z nami na co dzień i bardzo to sobie cenimy. Ja miałem taką refleksję, jak zastanawiałem się właśnie przed naszą rozmową, o czym będziemy mówić, że Politechnika Warszawska jest taką bardzo ważną uczelnią dla polskiej muzyki w ogóle. Mam wrażenie, że polski jazz zaczął się na Politechnice Warszawskiej, klub Stodoła i w ogóle wielu pierwszych polskich jazzmenów studiowało na Politechnice Warszawskiej. Sam też wychowywałem się, w, można powiedzieć, na muzyce oferowanej przez klub Riviera Remont, też chyba klub Politechniki Warszawskiej, bo tam były z kolei koncerty muzyki pankowej, postpankowej, organizowane w latach 80., więc funkcjonowanie zespołów artystycznych na Politechnice Warszawskiej, gdzie studiuje się jednak przede wszystkim kierunki inżynieryjne, wcale nie jest takie dziwne. Pan Mikołaj jest studentem... Inżynierii Internetu Rzeczy. Właśnie, a jednocześnie klarencistą. Czy muzyka, czy zainteresowania techniczne były wcześniej u pana, czy to szło w parze? No właśnie to jest bardzo ciekawe pytanie i on zawsze zadawane takim e, muzykom z pasji, można powiedzieć, gdyż ścieżkę kariery... To Ela Malinowska, nasza realizatorka dźwięku, teraz e, słucha bardzo uważnie, bo ona łączy te pasje, jak sądzę. No właśnie, i to jest marzenie każdego. E, Być gdyż, realizatorem dźwięku. E, e, to, to jedno, dokładnie realizatorem dźwięku, ale łączyć e, tę pasję mhm. z e, też pracą i, i tą tych, techniczną stroną jednak na wiceum w czasie nauki i łącząc szkołę muzyczną, bo jestem po dwóch stopniach szkoły muzycznej, przychodzi moment wyboru. No i to jest właśnie moment, w którym trzeba zdecydować, czy dziś na Akademię Muzyczną, czy wybierać kierunek techniczny. No i wybrałem właśnie Politechnikę Warszawską. No i bardzo dobrą możliwość dołączenia do zespołu Politechniki Warszawskiej właśnie, by się realizować w muzyce jeszcze. To chciałem właśnie zapytać, czy kapela zespołu to są Zawodowi muzycy czy amatorzy? No, mhm. pa, pan jest zawodowym muzykiem bo, po dwóch stopniach szkoły muzycznej. To już jest... no, tak, na świadectwie był wpisany zawód. Tytuł tak. zawodowy muzyka. Tak. <grym> zawód muzyk, natomiast no, co to daje, to jest druga, druga <grym> strona medalu. E, jednak rzeczywiście my w kapeli jesteśmy muzykami e, najczęściej właśnie po dwóch stopniach. E, to są osoby, które również, tak jak ja, wybrały studia troszeczkę w innym kierunku, choć zdarzają się przypadki, że kontynuują e, również uczenie muzyki. Natomiast głównie po dwóch stopniach i, i spełniamy się jako <śmiech> przyjemność. O. Ja też się obawiam, że pokutuje trochę takie przekonanie, że do zespołów pieśni i tańca na uczelniach trafia się, bo nie chce się chodzić na WF. <śmiech> To nieprawda. Kiedyś można było na pewno zaliczyć WF y, uczestnictwem w zespole pieśni. można, tańca. A tak. Państwo można. są zaskoczeni. <głos> <głos> Nie <głos> chciałem niczego sugerować o nic oskarżać. Można jak najbardziej, ale y, przyznam, że my mamy bardzo dużo y, kandydatów na naborach. Y, mm -hmm. Do nas przychodzi około 100 osób. I, i wybrać... Nabory są raz w roku, tak pewnie? Najczęściej mhm. zdarza się, że robimy takie nabory uzupełniające mhm. w, w środku sezonu, ale, ale zazwyczaj one są w październiku i wtedy wybieramy właściwie 30 osób spośród tej setki i, i naprawdę wcale nie jest tak łatwo i wydaje mi się, że nawet jeżeli ktoś chciałby zaliczyć WF, bo ma taką możliwość, to jednak zostaje nie po to, żeby ten WF zaliczyć. No i poza tym trzeba się jakoś sprawdzić potem na scenie i konfrontować z publicznością. Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej oczywiście głównie skupia studentów i absolwentów Politechniki, ale tak jak pani Marta pojawiają się też studenci innych kierunków, z innych e, uczelni, czyli są państwo zespołem otwartym też dla innych zainteresowanych. Tak, jak najbardziej. Nie ukrywajmy, że e, zależy nam na tym, żeby to byli studenci Politechniki, bo e, bardzo się identyfikujemy z naszą uczelnią, e, ale zdarza się też, że e, przyjmujemy kandydatów z innych miejsc i, i no, jak widać, efekty e, takiej decyzji mogą być wspaniałe, bo ludzie są dzięki temu po prostu bardzo różni, a ta różnorodność jest dla nas czymś bardzo wartościowym. Właśnie, co przyciąga młodych ludzi do zespołu pieśni i tańca? Ludzie. Ludzie, nie folklor. O. <laughs> <laughs> Trudno mówić o, o pasji, o magii tańca i o wszystkim, mhm. co się z tym wiąże, kiedy ktoś się decyduje na to, żeby trafić do tej grupy, Mm -hmm. nie tylko tej, tylko, tylko różnych, to przede wszystkim szuka grupy, z którą może spędzić czas. Mm -hmm. A zespół jest naprawdę, czy uczestnictwo w zespole jest też dosyć czasochłonne, bo zajęć jest dosyć dużo, ale kiedy wsiąknie się w te wszystkie działania, w tę masę inicjatyw studenckich, to po prostu bardzo trudno z tego potem wyjść. Wydaje mi się, że znowu to jest pewna wyjątkowa cecha naszego zespołu, że jest wśród nas bardzo dużo osób łączących w sobie przeróżne światy. Są osoby, które jednocześnie są w zespole i w wojsku na przykład. Są osoby, które studiowały na Politechnice Warszawskiej, a obecnie studiują na Uniwersytecie Muzycznym w ramach kolejnych studiów. Więc naprawdę te osobowości, które są wśród naszych kolegów i koleżanek w zespole są bardzo ciekawe i wydaje mi się, że tutaj też inspirujemy się nawzajem. Lubimy spędzać ze sobą czas, bo oprócz mm. prób i koncertów, też mamy bardzo dużo przeróżnych inicjatyw w zespole, które pochłaniają sporo naszego wolnego czasu, który chętnie na to przeznaczamy. Na przykład obecny tutaj Mikołaj parę tygodni temu razem z kapelą zorganizował wydarzenie o nazwie Bal w Kapelówce, gdzie kapela zaprezentowała repertuar trochę inny niż ludowy. I my jako członkowie grup wokalnej, tanecznej i przygotowawczej byliśmy bardzo pod wielkim wrażeniem talentów muzycznych, których hmm. na co dzień być może nawet nie jesteśmy świadomi do końca, a które mogliśmy podziwiać podczas koncertu, który tak naprawdę mógłby się odbyć w jakiejś filharmonii, tak? I myślę, że <laughs> też bardzo dobrze by się tam odnalazł. Tu y, pani Klara wspomniała, że y, przyciągają chętnych do zespołu ludzie, a nie folklor, no ale też y, ta forma spędzania czasu y, wspólnego z folklorem jest y, ściśle Związana, Nie wiem, czy w trakcie działania w zespole, czy jeszcze przed przyjściem do niego pojawia się jakieś takie zainteresowanie właśnie tak, taką specyficzną tak, myślę, że... muzyką, muzyką tradycyjną, w, nawet jeśli jest to w takiej formie scenicznej. Jak Zdecydow to wygląda? Zdecydowanie. Myślę, że to jest też jeden z naszych celów. Mhm. Um, zespół stara się... Um, robiąc jakiś program, wgryzać w region, który potem będziemy pokazywać na scenie na przeróżne mhm. sposoby. Mamy oczywiście profesjonalną kadrę, która bada, czyta, jeździ na warsztaty i staramy się tak, żeby nasz już stylizowany folklor na scenie miał swoje bardzo konkretne i bardzo dobre źródła. Natomiast zależy nam też na tym, żeby studenci mogli e, poznać ten folklor e, i te regiony już w miejscach, w których e, to źródło funkcjonuje. Więc na, na przykład obozy e, takie kondycyjne wyjeżdżamy w te miejsca, e, z których nasze pro punkty programu pochodzą. E, w w tym roku byliśmy na Żywiecczyźnie, w zeszłym na Sądeczczyźnie. Tam mamy mhm. warsztaty wokalne, taneczne, muzyczne, zwiedzamy skanseny. Mhm. Staramy się tak to wszystko zorganizować. Mamy spotkania z zespołami, staramy się tak to wszystko zorganizować, żeby ludzi po prostu poznać z kulturą ludową, żeby ich zachęcić do tego, żeby im pokazać, że to jest coś pięknego i że można się tym inspirować. No, my dzisiaj sporo mówimy właśnie na przykład o Żywiecczyźnie. Zapraszam w ogóle na koncert Muzyka górna, nowej tradycji. Będą górale śląscy, żywieccy i, i, i podhalańscy. Także proszę się czuć zaproszony. No właśnie o to chciałem zapytać, czy, czy spotykacie też tych, bo Polska jest w tej szczęśliwej sytuacji, że wciąż mamy jeszcze, na tle Europy, tak, że wciąż mamy jeszcze, no, takich kontynuatorów muzycznych tradycji osadzonych w danym regionie, mieszkających w swoim tym środowisku lokalnym. Żywiecczyzna tu jest zresztą najlepszym chyba przykładem, bo i ta kontynuacja, ale też tam jest niezwykle rozwinięta edukacja tych najmłodszych, jeśli chodzi o muzykę tradycyjną, zarówno tę instrumentalną, jak i wokalną i, i, i taneczną. Tu oczywiście y, warto wspomnieć Fundację Braci Golec, która wykonuje no, y, bezcenną pracę, myślę, dla, <coughs> dla y, kultury żywieckiej, więc rozumiem, że spotykacie się też tak z przedstawicielami tych środowisk regionalnych tak, tak, kultury tradycyjnej tam, tam e, na miejscu. Mm -hmm. e, wspomniała pani, że nie macie reper w repertuarze nic ze ściany wschodniej, ale właśnie jakie regiony, jakie muzyczne tradycje was najbardziej to znaczy, interesują? Myślałam akurat o tym oberku, o, o, o który tej... został puszczony. A okej, okay, o tym utworze konkretnie. Ale co właśnie was interesuje, co was inspiruje? Jakie regiony? Z czego czerpiecie? Korzystamy dużo z folkloru gór. On Aha. jest porywający, jest też dobrze znany, jest też dobrze zbadany, dlatego no, te źródła są naprawdę bardzo dobrze spisane i mamy w związku z tym górali żywieckich. A mamy teraz na grupę dziecięcą zrobiony Beskid Śląski. Wcześniej jeszcze był Śląsk Cieszyński. W ogóle mamy też folklor mniejszości etnicznych. Zrobiliśmy suite łemkowską całkiem niedawno. Staramy się oczywiście też tańczyć polskie tańce narodowe, więc mamy krakowiaki, oberki, kujawiaki. Polona ze Mazury. Czyli <głos> <głos> rze rze Rzeczywiście jest tego yy, sporo. No ten folklor góralski tak, jest, jest widowiskowy, a poza tym też dużą rolę jakby w jego rozwoju odegrała ta to drugą stronę, jakby trochę działało, scena właśnie, bo chociażby taniec zbójnicki był opracowany już jako sceniczny przecież, mm. a a nie, nie pochodzi wprost z tych hal, co tak sobie lubimy wyobrażać. A w jaki sposób wygląda praca właśnie z zespołu piśni i, i tańca nad tym repertuarem i jak współpracują ze sobą te grupy? Wokalna, taneczna, kapela. Mhm. E, czy mówimy tutaj o budowaniu programu, czy tak, już na istniejącym tak, programem? Tak. W pierwszej kolejności to kadra zapoznaje się z, mhm. kadrę z materiałem. Tworzą? kadrę tworzą? bardzo różne osoby mhm. związane z, z muzyką, z tańcem, etnomuzykolodzy, instruktorzy śpiewu, mhm. śpiewu i tańca. I w pierwszej kolejności staramy się, po oczywiście po podjęciu decyzji, co by to miało być, Staramy się znaleźć odpowiednie źródła, a następnie w ogóle zastanowić się nad tym, co chcemy przekazać takim, takim punktem programu. Wtedy zatrudniamy albo sami tworzymy choreografię. Mhm. Wszystkie nasze rzeczy są inspirowane. I dopiero po wytworzeniu takiego materiału jest pisana muzyka, po czym znowu jest tworzona choreografia, tak żeby one ze sobą e, bardzo dobrze współdziałały, współpracowały. E, uczymy studentów w tym czasie e, kroków, które my chcemy pokazać na scenie e, i dopiero w następnej kolejności jeździmy po regionach i pokazujemy, jak ten folklor faktycznie powinien wyglądać, bo my się decydujemy na rozwiązania, które nie zawsze są dokładnie takie, jakie są w regionie. Mm -hmm. Dla nas te wyjazdy w teren, że tak powiem, są bardzo cenne, ponieważ ja tańczę od dziecka i byłam wcześniej w dwóch innych zespołach i dopiero w zespole Politechniki Warszawskiej właśnie doświadczałam takich warsztatów z zespołami regionalnymi wyjazdów w regiony, które mamy w repertuarze. I jest to bardzo duża wartość. Jest to też dla nas taka przestrzeń właśnie do poznawania tych niuansów, właśnie do odróżniania elementów, które są regionalne, które są stylizowane. Więc myślę, że my też jako członkowie zespołu dzięki temu bardzo dużo się dowiadujemy i poszerzamy swoją wiedzę nie tylko o poszczególnych krokach tanecznych, ale też o dialektach, kulturze regionu, hmm. e, nawet o budownictwie, tak jeśli hmm. mówimy tutaj o zwiedzaniu skansenów. Tak jest, jak chodzi o muzykę, tak hmm. można wspomnieć, to e, mamy tu możliwość i taką e, członkini kadry, jaką jest pani Magda Dąbek, e, która przedstawia nam e, wielokrotnie różne e, właśnie etniczne rzeczy związane z muzyką. I dużo mamy czy różnych warsztatów, czy, czy samych prezentacji, też koledzy z naszych zespołów interesują się i pomagają w takich prezentacjach, żeby tą muzykę rzeczywiście grać, starać się stylizować tak, jak, tak jak to robili w tamtych miejscach po prostu. Mhm. My wiemy, że w Polsce... W ostatnich dwustuleciu no, było różnie, jeżeli chodzi o tak, Polaków, to byli ludzie przyjezdni, którzy się nauczyli na przykład grać na skrzypsach, na klarnecie, gdzieś w, w Austrii, w, w Niemczech i przyjeżdżali do Polski i tu starali się odgrywać właśnie jak umieli technicznie po prostu muzykę i to jest um, coś, czego... O, my... Służba w armiach zaborczych chociażby o, bardzo dokładnie. pływała też tak. Mhm. Tak, i oni jest taką umiejętnością techniczną, można powiedzieć niekiedy znikomą, po prostu grali. No my teraz jesteśmy na etapie, w którym szkolnictwo muzyczne jest na bardzo wysokim poziomie i my technicznie, jak to zawsze jest powtarzane, jesteśmy dużo nad naszymi przodkami, a jednak wracamy do, do tamtej stylizacji, do tamtej muzyki, słuchamy utworów, które były nagrywane na strasznych płytach, strasznie się tego słucha, ale czerpiemy z tego i zauważamy, okej, okay, takie rzeczy akcentowali, grali w taki sposób. No Technika na pewno poszła do no przodu. Tak, no tak, tak, tak. Jeśli już rozmawiamy o tym aspekcie technicznym. Tutaj Panie wspomniały też o grupie dziecięcej, więc jak rozumiem nie tylko studenci innych uczelni, ale też i dla najmłodszych jest oferta ze strony Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej. Świętujecie w tym roku swoje 75-lecie. Za tydzień ten główny galowy koncert w Teatrze Polskim, na który już... Nie ma miejsc, nie ma wyjściówek, ale czy gdzieś będzie jeszcze w tym jubileuszowym roku, będzie można was zobaczyć, podziwiać, posłuchać? Tak, jak najbardziej. Mamy jeszcze dwa koncerty wiosenne w ostatni weekend czerwca na scenie w Pruszkowie. Także zapraszamy serdecznie. Bilety na pewno będą dostępne na portalu Biletyna. No to y, warszawiacy i mieszkańcy okolic Warszawy będą mieli okazję y, tam y, zobaczyć zespół pieśni tańca Politechniki Warszawskiej. Rozumiem, że gdzieś po wakacjach kolejne nabory. Oczywiście, Więc na które jeśli... zapraszamy już teraz <grym> bardzo, bardzo serdecznie. Jeśli jeś kogoś y, to, o czym rozmawiamy, zachęciło, a mam nadzieję, że tak, to warto y, na pewno y, skorzystać. Klara Hadi, kierowniczka Zespołu Piśni i Tańca Politechniki Warszawskiej, a także Marta Chmielewska i Mikołaj Pliś z zespołu byli naszymi gośćmi w sobotnim poranku dwójki. Bardzo dziękuję. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Dziękuję. No to my jeszcze jednej melodii tanecznej posłuchamy oczywiście po naszej rozmowie. Mazurek, kapeli brodów, najbardziej rozpoznawalny polski rytm, jeśli chodzi o muzykę tradycyjną. A w naszym dzisiejszym sobotnim, porannym spotkaniu to już prawie wszystko. Na zakończenie Swat Masi, niegdyś gwiazda naszego festiwalu Elżbieta Malinowska, nadal nasz program realizuje. Monika Góra i Piotr Kędziorek. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Życzymy Państwu. Udanego, słonecznego e, weekendu. Do usłyszenia. بتلاقى الحق مع الباطل ماشك في الخطوه البطل خلاص القى الحل باش يحكم غدوه بين راك قلو وقاللو من مشيان وزادلو داري ليك نعاملو كيس رجل حصان كايلي على زهرو Kiedyś حي بكيفو قبرو, kiedyś Promocja. Co się wydarzyło w moim życiu, że nie zostałem malarzem? No chyba tylko to, że miałem w rodzinie jednego malarza, i moja mama świętej pamięci powiedziała: jednego wariata w rodzinie wystarczy.